Cześć, Natalia Alkoholiczka. Dzięki, że mogę z Wami podzielić tym doświadczeniem niewielkim, które mam. W początku może krótko Wam powiem, jak tutaj trafiłam. Trafiłam dlatego, że jestem alkoholiczką, no to takie dosyć logiczne. Ale jak to się stało, że trafiłam? Jak zrobiłam program? Ja pochodzę z takiej rodziny alkoholowej, że ja mój tato pił, nie tak patologicznie, ale... No, miał pracę oczywiście wszystko, mama zapewniała nam materialnie naprawdę wszystko, natomiast ten ojciec pił, wszystko się kręciło wokół niego, żeby to zawsze on był zadowolony, żeby tylko nie dać mu na oś, odcisk. Ja z moim ojcem w czasach już bardzo źle żyłam, już wiedziałam wtedy, że on jest alkoholikiem, ponieważ ja sama bardzo interesowałam się tym tematem. Bardzo dużo wiedziałam na temat, na temat alkoholizmu i wszelkiego rodzaju książek. Nienawidziłam go jako alkoholika, e, w ogóle nie nienawidziłam alkoholików, dla mnie to byli ludzie, którzy byli tylko jakby pod sklepem stali i, i oni pili, stracili wszystko i, i tak to wyglądało. Ja z tego domu bardzo szybko chciałam uciec w takim kontekście, że e, no wszystko tam się kręciło wokół alkoholu, w sensie wszelkie święta, po prostu święta bardzo źle wspominam do dzisiaj, zresztą to się trwało, jak już wiedziałam, że jestem alkoholiczką, to i tak nadal to tak trwa, że 9:30 zaczyna się, najważniejsze to jest po prostu, żeby już ten alkohol stał na stole, mój tata się już trzęsie, jak tego alkoholu nie ma, oczywiście jak ja przestawałam pić, to mama gdzieś tam pilnowała tego, żeby tego alkoholu nie było teraz, natomiast no, to nie jest tolerowane, bo to ja sobie coś wymyślam, e, to nie jest żadna choroba, on nie ma z tym problemu. E, ja, żeby wyrwać się ogólnie z tego e, takiego świata, w którym żyłam, gdzie po prostu byłam. Totalnie po prostu wstyd przed y, moimi jakby przyjaciółmi, znajomymi gdzieś tam ze szkoły, że oni mają takie normalne rodziny, ja gdzieś muszę ukrywać, bo to było zamiatane pod dywan. Y, mama na wysokim stanowisku ukrywała to, że ojciec po prostu, no, no po prostu był alkoholikiem, pił. Zresztą do dzisiaj jest czynym alkoholikiem, ja to już tym bardziej, coraz bardziej widzę, bo no, nie, nie mieszkam z nimi od wielu lat, ale jak przyjeżdżam, to te cechy idealne po prostu y, moje, więc ja to po prostu znam. Wydawało mi się, że jak pójdę w naukę to ten domek, kwiatkami przed nim, mąż i dwójka dzieci w młodym wieku, to mi się wydawało, że to będzie spełnienie moich marzeń, dzięki temu, że ja będę wykształcona, będę taką super panią w białej bluzce, to, to mi się wszystko ułoży. No i te marzenia zaczęłam spełniać, skończyłam super uczelnię i, i trzy kierunki studiów w sumie. Życie pokazało mi trochę inaczej, że ja wcale nie jestem taka wybitna i w ogóle. No, tak to było, ja w 2014 roku sama stwierdziłam, że jestem alkoholiczką, bo tak jak mówię o alkoholizmie, dużo wiedziałam. I poszłam na terapię. Chodziłam na tę terapię bardzo długo, do 2020 roku te terapie nie do końca mi pomagały, bo, no bo ja cały czas zapijałam. Od 2015 roku mi to życie zaczęło się walić, bo moje picie, w tak, choroba w taki sposób się pogłębiła. Może no, w pracy zaczęto zauważać po prostu to, no, że ja po prostu piję, że ja nie jestem w pełni jakby sprawna, że to, to po prostu już przestało to, znaczy było widoczne po prostu i z twarzy, i z mojego zachowania. Ech, przepraszam, denerwuję się. I z tego wszystkiego, jak to wygląda. I w 2015 roku trafiłam też do AA. Poszłam do a tutaj na, na meeting w Realu, ale bałam się, ale ja jeszcze wtedy chodziłam na kilkanaście tych meetingów, ale ja stwierdziłam, jeszcze wtedy byłam bardzo dumna i ja stwierdziłam, że jestem tą lepszą alkoholiczką, ja z tych meetingów zrezygnowałam i takie moje staczanie się w dół trwało do 2020 roku do, do czerwca, oczywiście w tym czasie musiałam zmieniać pracę, ze względu na to, nie że mnie jakby wyrzucano, tylko ze względu na to, że ja się po prostu wstydziłam, dla mnie wstydem było to, że jestem alkoholiczką, znaczy ja wiedziałam, że jestem alkoholiczką, ale ja tego nie akceptowałam, ja sobie nie umiałam tego wybaczyć, więc terapia mi nic nie pomagała no i nadszedł rok 2020 kiedy przed samym lockdownem już nie mogłam znieść traktowania mnie w pracy, bo wszyscy wiedzieli więc takie konkretne komentarze dostawałam, ja z tej pracy odeszłam później był lockdown no i ten lockdown skończył się dla mnie takimi dwoma długimi ciągami ja po tym ostatnim ciągu w czerwcu tamtego roku będąc jeszcze taka nie do końca jakby można powiedzieć sześć, bo napisałam do osoby z AA którą znałam z tych pięciu lat, gdzieś tam i w tym w telefonie został numer i ona się ze mną spotkała i ja postanowiłam gdzieś tam trzeźwieć. Nie chciałam robić programu, bo program wydawał mi się tak dla takich osób, które już są jakby długo trzeźwe, które już są takie stabilne, takie wtedy miałam przekonanie. No i postanowiłam zrobić program. Zaczęłam tutaj z osobą, którą byłam kilka dni na sugestach, ale stwierdziłam, że jednak chcę robić z tą osobą, która jakby się ze mną spotkała w tym w tym czerwcu, no i próbowałam tego programu robić z tą osobą. Ja zaczęłam sugestie znowu z tą drugą osobą, sponsorką i zrezygnowałam na sugestiach sama. Ona zresztą też mi powiedziała, że nie jestem gotowa, bo ja się po prostu do tych sugestii nie przykładałam, a teraz z perspektywy czasu uważam, że ja po prostu jeszcze chciałam pić. Po prostu chciałam pić i to się później jak najbardziej mi to pokazało. Ja zaczęłam nową pracę i zaczynały się już zapicia i kiedy już się zaczęły zapicia, ja od wspólnoty już nie odeszłam, to gdzieś się jakby obudziłam, była też osoba, która jakby namawiała mnie do programu yy, i ja innej drogi już nie widziałam, ponieważ no jeśli terapie mi nie pomogły, yy, no to ja musiałam się chwycić chyba, chyba, a, chyba, chyba Boga, tak wtedy myślałam, mówię tak jak wtedy było, no i yy, dostałam numer od całkowicie obcej osoby, zadzwoń, spróbuj, yy. i tak zaczęłam pracę z moją sponsorką, Program skończyłam w lipcu tego roku. Powiem Wam, że ten program poszedł mi w miarę, jakby mogę powiedzieć, tak lekko. Nie wiem, czy już tak byłam zniszczona, jakby tak zostałam przyparta do muru i tak zaryłam, brzydko powiedząc, buzią o ten asfalt, że byłam zdeterminowana, żeby ten program już zrobić. Dla mnie tym, tym, teraz już tak z perspektywy czasu mi się wydaje, że ja wiem, dlaczego mi się nie udawało trzeźwieć, bo e, ja wiedziałam, że jestem alkoholiczką, ale ja nigdy nie uznałam tej bezsilności wobec alkoholu, ja nie miałam tej akceptacji, bo to, że życie było niekierowalne, to ja wiedziałam, ale ja nie miałam tej akceptacji i, i nie uznałam nigdy tej bezsilności, dopiero to chyba pomogło mi to. E, no, no, wszystkie kroki dla mnie były w miarę, w miarę logicznie wyjaśnione i jakoś to wyszło, natomiast e, miałam mówić o tym kroku ósmym, więc może kilka zdańków o tym kroku ósmym. E, no ten krok ósmym oczywiście brzmi, zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowić, dość uczynić im wszystkim. E, no lista tych osób, głównie oczywiście ja przygotowałam już gdzieś tam w kroku czwartym, te osoby, które skrzywdziłam, e, pod jakby pojęciem tym krzywdy, zgodnie tutaj z tym, co jest napisane w Księdze 12 na 12, to pojmujemy zarówno, czy to było fizyczne, czy to, e, czy to skrzywdziliśmy słowem, czy jakoś tam, nie wiem, czy okradliśmy. E, mi tą listę było tak jakby e, z jednej strony łatwo zrobić, z drugiej strony nie, bo oczywiście skrzywdziłam tutaj osoby i wypisałam je w kroku e, tym czwartym, natomiast e, też miałam świadomość tego, że ja te e, osoby, e, tym osobom będę musiała zadośćuczynić, naprawić te relacje. E, no, nie do końca tak łatwo mi to było jakby e, przyszło, no bo ja gdzieś też z tyłu głowy miałam tą świadomość, e, że no, te osoby też w jakiś sposób mnie skrzywdziły i... i na początku jakby zapominałam o tym, że to ja mam wziąć tylko tą stronę swoją i patrzeć na tą drugą stronę, że w tym kroku dziewiątym tym po prostu osobom należy się, no to, to zadośćuczynienie po prostu jest im potrzebne, to zadośćuczynienie nie ma być później dla mnie, Pomocne dla mnie było to właśnie przyjrzenie się tym wszystkim stos stosunkom z tymi ludźmi, co tutaj grało kluczową rolę, no a grały tutaj akurat moje wady, uważam, bo jakby podczas no, pisania tych kroków wyszło bardzo dużo takich, no nie wiem, u mnie był straszny egoizm, egocentryzm, perfekcjonizm, skupianie się na sobie, to bycie w centrum uwagi i to wieczne granie tej ofiary i tej najbardziej skrzywdzonej. No, tak to wyglądało. Ja się przyjrzałam temu, wypisałam te wszystkie osoby, natomiast później w tej tabeli miałam napisać, no, jak ja bym się czuła, gdyby mnie tak potraktowano, gdybym się postawić w buty tej drugiej osoby. I powiem Wam, że mnie to uderzyło. ja naprawdę aż pakałam, bo ja w życiu nie chciałam być tak potraktowana, jak ja tych ludzi traktowałam. Zarówno z brakiem czatunków się, się spotykałam z taką obojętnością, bo ja byłam mistrzem po prostu milczenia, jeśli mi coś nie pasowało w ludziach. No, napisałam ten krok, za dość uczynienia robię dalej. Nie wiem, co mam dalej mówić na temat tego kroku, ale powiem wam, jak skończyłam program, ja te zadośćuczynienia robię na bieżąco, czy jest mi łatwo? No nie jest mi łatwo, dwa, dwa pierwsze zrobiłam tak normalnie, przez jedną osobę zostałam jakby, mogę powiedzieć, że no odrzucona po prostu całkowicie i to mnie gdzieś zabolało. natomiast uważam, że jakby te zadośćuczynienia i ta lista osób, którą mam zrobioną, to jest większość osób, które już nie mają ze mną kontaktu, dlatego tak ciężko mi będzie jakby y, zadośćuczynić im wszystkim, w sensie dotrzeć do nich, natomiast uważam, że y, jest to dla nich potrzebne, y, ponieważ to ja nie zrobiłam dużą krzywdę, ja z większością tych osób nie mam już kontaktu, ale uważam, że jestem y, im to winna, bo, bo, bo dużo złego narobiłam. Y, powiem Wam, że dzisiaj jestem w ogóle w kiepskiej y, kondycji jakby psychicznej, natomiast to, co mogę powiedzieć, to przerobienie programu i robienie go jakby życia tym programem dalej po prostu w ciągu życia, czyli jestem już niedługo na programie, znaczy program zaczęłam w listopadzie tamtego roku, skończyłam w lipcu tego roku, ale nadal realizuję te założenia tego programu. udaje no daje mi to, że pomimo nawet kiepskiej kondycji psychicznej no dzisiaj, która jeszcze trochę będzie jednak trwała tam ze względu na pewne sytuacje, które się wydarzyły, ja wiem, że ja no, nie muszę się napić, żeby jakoś stłumić te emocje. Ja wiem, że mogę tworzyć zdrowe relacje. Wiem, że mam wspólnotę, która nigdy mnie nie zostawiła pomimo tych, tych zapić. Że mam siłę wyższą. Że ogólnie jestem wdzięczna, że miałam szansę na to, żeby trzeźwieć. No i nadal jestem trzeźwa. No i chyba tylko tyle. Dziękuję.